To świadczy najlepiej? Do jakiego stopnia polityka Zjednoczonego Cesarstwa zachowała swą ciągłość? Jak posuwa się ona nadal w kierunku nadanym jej przez Bismarka. Rozdział drugi Trójprzymierze, Rosja i Francja Po rozgromie Francji Niemcy musiały szukać ścisłego przymierza z jednym przynajmniej z wielkich mocarstw europejskich, a żeby uniemożliwić porozumienie się wszystkich przeciw nim. Porozumienie prawdopodobnie wobec obaw, jakie wzrost ich potęgi obudził. Gdy system polityki angielskiej nie dopuszczał stałych przymierzy, gdy o zjednaniu świeżo upokorzonej i obdartej Francji mowy być nie mogło, pozostawał wybór między Rosją Austrią, jeżeli już nieodnowienie świętego przymierza, na które zanosiło się, jak można było sądzić, przez pewien czas po roku 1871. Zdawać się mogło, że najodpowiedniejszym dla Niemiec sprzymierzeńcem jest Rosja. Od rozbioru Polski związana z Prusami, wspólnym interesem miała im ona wiele do zawdzięczenia w okresie, jaki nastąpił po roku 1815. W czasie wojny z Turcją, w roku 1829, podczas Powstania Polskiego, w roku 1830 i 31, podczas wojny krymskiej, wreszcie podczas ostatniego Powstania Polskiego, stanowisko Prus ratowało Rosją. Z drugiej strony Prusy mogły dokonać tego, czego dokonały w tym samym okresie tylko dzięki przyjaznemu stosunkowi z Rosją. Ostatnia też niewątpliwie ocaliła je od interwencji mocarstw w chwili, gdy armia niemiecka stanęła pod Paryżem i gdy hrabia Byst starał się interwencję dyplomatyczną zorganizować. Ku Rosji ciągnął Prusy Interes dynastyczny i polityczny ich konserwatyzm. Związek bowiem z nią dawał stanowczą w ich duchu odpowiedź na pytanie, czy Europa ma być republikańską, czy kozacką. Pytanie, które w Prusiech inaczej formułowano, ale które polityka berlińska zawsze miała przed oczami. Silny węzeł stanowiła znaczna liczba Niemców protestantów na najwyższych stanowiskach rządowych w Rosji i pochodzące stąd wpływy niemieckie wewnątrz tego państwa. Zresztą, gdy idzie o państwo, w którym tak jak w Rosji niemały wpływ na politykę wewnętrzną wywierał zawsze stosunek domu panującego do dworów obcych, wiele znaczyła serdeczna przyjaźń łącząca Aleksandra II z jego wujem, Wilhelmem I. Jedną wszakże z silnych stron Bismarka. Była wcale dobra znajomość Rosji i wynikająca stąd pewna umiejętność obliczania wpływu czynników wewnętrznych na politykę tego państwa. Już na stanowisku ambasadora w Petersburgu nauczył się on obawiać ze strony społeczeństwa rosyjskiego głupstw liberalnych i panslawizmu, których początki uwydatniły się silnie w dobie ruchu polskiego, poprzedzającego ostatnie powstanie. Dla przeciwdziałania tym tendencjom uważał on za konieczne zbliżenie Berlina z Petersburgiem. Objąłem Urząd Ministra Spraw Zagranicznych, powiada żelazny kanclerz w swych myślach i wspomnieniach, pod wrażeniem, że powstanie, które wybuchło 1 stycznia 1863 roku nie tylko wysuwało kwestie interesu naszych prowincji wschodnich, ale także szerszą o wiele kwestię, czy gabinet rosyjski będzie się kierował polskimi, czy antypolskimi skłonnościami, dążeniem do braterstwa rosyjsko-polskiego w interesie panslawistycznym, antyniemieckim, czy też do wzajemnego popierania się Rosji i Prus. Ale z drugiej strony Bismarck przeczuwał, że na gruncie nowych prądów w społeczeństwie rosyjskim wyrośnie nastrój antyniemiecki i widział jego objawy niezwłocznie po wojnie francuskiej nie tylko w opinii rosyjskiej, ale także w postępowaniu Gorczakowa. Rok 1875, kiedy interwencja ostatniego ocaliła Francję od istotnie czy też rzekomo grożącego jej nowego napadu przez Prusy, był dla Berlina poważnym ze strony Rosji ostrzeżeniem. Dyplomacja rosyjska dopiero po wojnie 1870-71 roku oceniła zmiany wytworzone przez nią we wzajemnym ustosunkowaniu sił mocarstwowych i zaczęła się obawiać potęgi niemieckiej. Dla Niemiec zaś, po rozgromieniu Francji, Rosja pozostała jedyną groźną na kontynencie europejskim potęgą. Jeżeli wtedy w interesie Rosji nie leżał dalszy wzrost potęgi niemieckiej, to w interesie Niemiec leżało raczej osłabienie Rosji niż współdziałanie dalszym postępom jej mocarstwowego rozwoju. Ten antagonizm dwóch najsilniejszych w Europie mocarstw przyłączącym je interesie w kwestii polskiej z którym Prusy zwłaszcza liczyły się poważnie, zrodził politykę Bismarka, która, starając się o dobre z Rosją stosunki, jednocześnie dążyła do jej osłabienia. Stawiając sobie takie cele, Niemcy musiały szukać sprzymierzeńca w innym państwie. Tym państwem była Austria. Straciwszy posadowie wszelkie widoki w Rzeszy, Wyrzucona jednocześnie z Włoch, Austria skierowała swe oczy na Półwysep Bałkański. Na tym gruncie spotkała się ona z Rosją, której miała zresztą powody obawiać się i ze względu na wschodnią Galicję, gdzie pod protekcją rządu rosyjskiego szła energiczna propaganda tak tzw. moskalofilstwa. Jeżeli doszła ona z Rosją chwilowo do porozumienia w sprawach bałkańskich i uzyskała jej zgodę na okupację Bośni i Hercegowiny, konwencja reichstacka. To jednak nie mogła wątpić, że posuwając się dalej w swojej polityce dojdzie do starcia z Rosją, od której może ją uchronić tylko poparcie Niemiec. Jeszcze poważniej za zbliżeniem się do Niemiec przemawiały stosunki wewnętrzne monarchii. Dwa żywiołe panujące w Austrii, Niemcy i Węgrzy potrzebowały oparcia przeciw Słowianom oglądającym się w stronę Rosji. Zwłaszcza Węgrzy, pamiętający Rosji rok 1848, szukali zbliżenia do Niemiec. Na tych dwóch żywiołach oparte zbliżenie między Austrią a Niemcami obiecywało być trwałem, a umysł Bismarka. Niewątpliwie przewidział, że związek z mocarstwem, w którym panującym żywiołem są Niemcy, zagrażani coraz bardziej przez żywioły słowiańskie, z mocarstwem nadto o wiele słabszym od Niemiec, będzie z czasem czymś więcej niż przymierze między dwoma państwami.